Sobota, 2 marca 2024 roku. Słuchacie właśnie 488 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Dominikanin, ojciec Jerysław, znany także jako Michał Rakowicz. Witam cię, ojcze. Witam, Szymasie, witam wszystkich. Jestem tutaj też ja, duży przedszkolak, Szymek, Szymas Cieśliński. Witam serdecznie. Dzisiaj ponownie przyjrzymy się przygodom Wydziału 7. Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, czyli jednostce do zadań specjalnych, a dokładniej rzecz ujmując do badania zjawisk nadprzyrodzonych. Na warsztat bierzemy dzisiaj dwa zeszyty specjalne, te z numerami drugim i trzecim, ale zanim przejdziemy do nich mamy dla Was jeszcze jedną ciekawostkę na temat zeszytu dziewiątego. Rzecz, którą ustaliliśmy trochę przypadkiem zaraz po nagraniu i mieliśmy robić wtedy taki appendix, jakąś dogrywkę, ale uznaliśmy, że dobra, i tak zaraz będziemy nagrywać o specjałach, więc to może te dwa tygodnie poczekać. Mowa o zaszycie azyl. Jak być może wiecie, akcja tego zaszytu rozgrywa się w miejscowości Górna Grupa. I ja absolutnie nie wpadłem na to, że to jest w ogóle miejscowość. <grywa> Myślałem, że to jest w nie wiem co do końca myślałem, ale nie pomyślałem o tym, żeby to sprawdzić. I dopiero na etapie pisania opisu do posta, już po nagraniu, jakoś wpisałem to w Google i okazało się, że jest to realnie istniejące miejsce, gdzie rzeczywiście istniał oddział szpitala psychiatrycznego, a dokładniej rzecz ujmując filia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych dziekanka imienia Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie i w tym budynku, w nocy z 31 października na 1 listopada 1980 roku doszło do pożaru, w którym zginęło 55 z 319 pacjentów, a 26 kolejnych doznało ciężkich poparzeń. I to jest oczywiście straszna tragedia ale i, jak się okazuje, śmierdząca sprawa, bo doszło tam do licznych zaniedbań. Sprawa nabrała rozgłosu, ale potem szybko zamieciono wszystko pod dywan i sprawę umorzono. Większość zmarłych pacjentów pochowano w zbiorowej mogile. Były to ciężko chore osoby opuszczone przez bliskich i wiadomo, no może to był wypadek, a może i nie, a jeżeli nawet wypadek, no to jednak... Ktoś tutaj ewidentnie mocno zawinił. W każdym razie na pewno obiekt ten idealnie pasuje do fabuły wydziału siódmego. I tutaj znowu brawa dla Tomka Kątnego za research, za to, że właśnie nie wymyślił sobie jakiejś losowej placówki, tylko że w ramach przeszukiwania tych starych gazet i innych źródeł, z których korzysta trafił na taki wątek i uznał, że właśnie tam umieści akcję zeszytu azyl no, Szapoba, tak, dla mnie to jest kolejny taki smaczek, który totalnie pominąłem przy lekturze, jak słyszycie bo ja założyłem, że to jest jakaś nazwa właśnie, nie wiem tego budynku, w którym jesteśmy czy, no jakoś sobie to wytłumaczyłem na szybko i nie drążyłem tematu, ale teraz gdy to wiem no to, wow, tak no Ja nic tutaj nie będę dodawał, tylko powiem to samo, czyli wow. Bardzo fajny motyw. Ja lubię tego rodzaju nawiązania do wydarzeń historycznych, które można wpisać w jakiś kontekst fabuły. I tutaj to działa, nie? No bo jak my sobie przypomnimy z, te, z tą wiedzą już całą historię, którą przedstawiono nam w Azylu, no to myślę, że można się uśmiechnąć jeszcze szerzej na wspomnienie tego konkretnego zeszytu. Tak, a jednocześnie y, ja tutaj jeszcze dwa słowa dodam. Y, doceniam, y, że nie wykorzystano samego tego wydarzenia. Mm -hmm, nie? Tak, Bo tak, tak, to tak. by było trochę żerowanie na tragedii ludzkiej. Mm -hmm. i wtedy ja bym kręcił nosem. Na zasadzie no spoko, ja wiem, że ta seria ma być wpisana w realne, w realne wydarzenia, w realne miejsca w historię Polski, ale to by było trochę takie niesmaczne. A tutaj wykorzystano realne miejsce, w którym doszło później do tragedii, ale no właśnie bez tego, z zachowaniem jakiegoś etosu, etyki, nie? Z, z takim szacunkiem jednak do ludzi, którzy mogliby się czuć nie nieswojo, gdyby postąpiono inaczej. I tym miłym akcentem Kończymy omawianie tych zeszytów standardowych drugiego sezonu i przechodzimy właśnie zgodnie z zapowiedzią do zeszytów specjalnych. Blisko rok temu, bo 22 marca 2023, do sprzedaży trafił drugi zeszyt specjalny Wydziału 7 z pod tytułem Import-Export. Przy czym to jest data tej takiej szerszej dystrybucji, bo ponad miesiąc wcześniej komiks trafił w ręce fanów, może nawet jeszcze wcześniej, którzy wsparli go na Kickstarterze. Była kampania promocyjna i celem było zebranie 777 zł na wydanie albumu o grubości bodajże 36 stron. I było także siedem dodatkowych progów, za uzyskanie których twórcy gwarantowali dodatkowe strony i gadżety. Gadżety w postaci... Pocztówek, magnesów, zakładek do książek i tak dalej. I maksymalny próg wyniósł ostatecznie 15 666 zł. Trzy szóstki, wiadomo. I udało się go osiągnąć, bo w sumie zebrano aż 20, 29 220 zł. Więc prawie dwa razy tyle, ile zakładał najwyższy próg, jak na komiks zeszytowy, jeszcze zeszyt specjalny tak serii polskich zeszytówek, to myślę, że to jest no, całkiem ładny wynik. I e, oczywiście dalej tak scenariuszem, może scenariuszem, scenarzystą jest tutaj tomek kątny tego zeszytu, tego tomu. A ilustratorów mamy wielu, bo ten tom też jest nietypowy i składa się z kilku shortów de facto. Do których ilustracje stworzyli Kuba Babczyński, Michał Śledziński, Unka Odia, Robert Adler i Łukasz Pawlak. Kolegę nałożył Mateusz Sporek-Kurczoba, a za liternictwo odpowiada Bartosz Sutor. Tak jak wszystkie zaszyty wydziału siódmego, także i ten ma dwa warianty okładkowe. Za okładkę podstawową odpowiada Antoni Serkowski i na niej widzimy jak do lodówki z ludzkimi głowami zagląda postać, która w miejscu własnej głowy ma jakąś gigantyczną, potworną narośl. Obok sto jakieś krzesło, a na nim ogarek, wypalona świeca. Obok krzesła zaś jeży sierść czarny kot. Taka mocno horrorowa w sumie okładka. I jest okładka alternatywna, która była dostępna chyba tylko w tej kampanii na Kickstarterze. Mhm, dokładnie przynajmniej piekwotnie, bo może ktoś zakupił i odsprzedawał potem. Była chyba też taka opcja właśnie dla sklepów, żeby zakupić Więcej zeszytów wszystkich startera i móc potem je sprzedawać. Ją narysował Zbigniew Kasprzak, i ona bardzo mocno nawiązuje do treści tego albumu, gdyż widzimy na niej aż piątkę postaci: Helenę, Bogu Miłę Fischer, Szymona Wilka, Jakuba Langego i oczywiście Filipa Dobrowolskiego. Wszyscy przyglądają się czemuś ze zdziwieniem, a stoją między porośniętymi dziwnymi grzybami drzewami, zaś z dołu przygląda im się skrzat. I to są właśnie te nawiązania do treści, zaraz to wyjaśnimy, bo pewnie przez te wszystkie shorty przejdziemy. Ja tutaj tylko od razu powiem, że autentycznie nie wiem, która mi się podoba bardziej, bo ten horrorowy wariant serkowskiego totalnie mi podszedł. Nie? On trafia mhm. w moje horrorowe serduszko i po prostu... No, fajna grafika, taka rzeczywiście intrygująca, ale ona średnio ma się do samego albumu, nie? Więc pod tym kątem sprawdza się trochę gorzej. Ześ Kasprzak stworzył coś idealnie dopasowanego do treści, właśnie zeszytu import-export. 10 na 10 jeżeli chodzi o dopasowanie i klimacik, więc no, obie mi się podobają, tak. No i ja na chwilę się zatrzymam przy Kickstarterze, jeżeli pozwolisz. Mhm. Tak, bo ja nie powiedziałem, ale mój zeszyt ten z okładką specjalną, alternatywną mam od Jerego, bo to ty mi sprezentowałeś. tak? Ale nie o tym chciałem mówić, tylko chciałem nawiązać do tego, że ty wspomniałeś wcześniej, że to był duży sukces. Wydaje mi się, że to był ogromny sukces, bo ta kampania wystartowała na jesieni 2020 roku. I to, jeżeli dobrze pamiętam, był w ogóle początek Kickstartera w Polsce, tam wtedy wystartowało kilka zbiórek komiksowych i nie wszystkie udało się ufundować i nie wszystkie były aż tej skali sukcesem, jakby patrząc z perspektywy przekroczenia progu. No i to wszystko zaowocowało nie tylko tym, że dostaliśmy no w zasadzie maksymalną, maksymalną wersję tego zeszytu, no bo to jest najdłuższy do tej pory zeszyt właśnie z serii Wydział 7, także najdłuższy wydział z tych zeszytów specjalnych bo on ma łącznie 64 strony i y, też ta kampania kickstarterowa tak jak to y, właśnie tego rodzaju inicjatywy mają w zwyczaju, miała bardzo dużo różnego rodzaju dodatków i y, no nie ma co ukrywać, to była gratka dla fanów bo ja pamiętam, że już ten moment startu Wydziału VII na kickstarterze to był taki moment gdzie seria zbudowała sobie y, no, wiernych fanów, grupę wiernych Fanów, co zresztą zbiórka potwierdziła? i często dało się słyszeć, nie, że nie wiem, przydałaby się koszulka albo jakaś przypinka albo cokolwiek takiego no i twórcy tutaj właśnie przy okazji kampanii kickstarterowej mogli poszaleć, bo pojawiły się i naszywki właśnie, i koszulki, i magnesy, i pocztówki różnego rodzaju, zakładki i tak dalej, i tak dalej w zależności od progu wsparcia można było oczywiście różne gadżety dostać, całościowo pomimo tego, że w zasadzie realizacja tej zbiórki się mocno przeciągnęła bo, bo ten zeszyt ukazał się ostatecznie na początku 2023 roku a no jak łatwo się domyślić on był planowany chyba dobre dwa lata wcześniej no ale twórcy dowieźli i no uważam, że to jest fajny sposób na właśnie trochę uhonorowanie fanów mam wrażenie, nie? Bo, bo jednak wiesz super, że ten zeszyt jest dostępny w ogólnej sprzedaży że mogą sobie czytelnicy, którzy no chociażby nie mieli okazji się załapać na zbiórkę z różnych powodów, po niego sięgnąć, ale też... Znaczy można przegapić, nie? no bo to jest wydarzenie czasowe. Tak, no, tam tak, dokładnie. Zbiera się fundusze przez jakiś okres, więc szkoda by było też tych... Yy... Znaczy, mnie też by było w sumie szkoda, nie? jakby jakbyś, ty mi nie sprawił tego zeszytu, a ja nie mógł sobie kupić normalnego dodatkowo tak, nie? do a jeszcze wiesz, no, to, to jest też tak, że no, to już kilka lat minęło. No, teraz za pół roku z układem będziemy mieli cztery lata. Już seria cały czas się rozwija, więc wiesz, no, nowi fani też się zakładam pojawiają. Więc mówię, ogólnie super, że on jest dostępny w sprzedaży tej otwartej, ale no, naprawdę uważam, że też to była świetna inicjatywa i świetny pomysł, żeby właśnie zrobić coś takiego specjalnego. Przy czym ja też od razu, przechodząc trochę dalej, przyznam się otwarcie, że ja nie wiedziałem czego się spodziewać po tym zeszycie, dlatego że wiesz od razu było wiadome, że to będzie inna formuła niż w przypadku Heleny, która po prostu była takim no, spin-offem, można powiedzieć, głównej serii. Nie? Historia też zamknięta w jednym zeszycie, tylko kręcąca się wokół jakiejś tam postaci pobocznej, niezwiązana z... Taka trochę geneza, czy pogłębienie lok związane go nie z całym wydziałem, a z jedną z bohaterek. No właśnie. Tak, to wie, no właśnie. Współpracują z wydziałem. No i wiesz, hmm. ja jakby wiedząc, że dostaniemy kilka historii i jeżeli chodzi o rysunki, tutaj będzie cała grupa rysowniczek i rysowników, no to byłem ciekaw, jak Kątny podejdzie do scenariusza tych historii, czy wiesz, czy my coś dostaniemy jakby stricte dla fanów, nie? czyli jakieś właśnie, nie wiem, rozbudowa jakichś pomniejszych wątków, czy pomniejszych postaci, albo właśnie geneza jakiego, jakiegoś, nie wiem, potwora, czy jakiegoś wątku dodatkowego, który już się nam przywinął. Czy to będą jakieś takie historyjki zupełnie poboczne, czy, czy to będzie może jakaś wariacja na temat Wydziału Siódmego, że, nie wiem, że dostaniemy może bohaterów starszych, wiesz, po jakichś tam po latach na przykład, no cokolwiek, nie? Różne rzeczy mi się kręciły, po głowie I w sumie no, wydaje mi się, że ciekawie do tego ostatecznie ekipa Wydziału Siódmego podeszła, bo nie dość, że dostajemy zeszyt specjalny, to on też pod kątem tej zawartości właśnie i tej różnorodności i podejścia do poszczególnych opowieści jest też naprawdę czymś wyjątkowym i unikatowym. Mhm. Mm tak, on jest specjalny pod każdym jednym względem. Ja ci powiem, że nie wiedziałem też totalnie, co tutaj się w ostatecznym środku znajdzie. Do mnie dotarły tylko te informacje, że to ma być trochę inne podejście. Te historie mają być bardziej łagodne, humorystyczne, a nie takie weirdowe, nie? jak mhm. główna seria. My to omawiamy jako horror, nie? no bo to jest taki właśnie Weird Fiction, Mystery, jeżeli chodzi o gatunkowość. Nie tak to można by e, zaszufladkować. I to miało być coś innego też pod kątem klimatu, więc byłem ciekaw, e, jak to wypadnie. A ty mi potem powiedzieli, że tam są też te różne dodatki, takie, no, nie wiem, no meta, tak, właśnie jakieś szkice, coś tam. Ja się spodziewam, że będzie tam sporo tekstu. Tak jak to zazwyczaj w takich dodatkach bywa, mm -hmm. nie, że są jakieś wspomnienia twórców czy coś. A tu się okazuje, że tak naprawdę to jest mm, bardzo oszczędne w słowach, nie? to co tutaj dostajemy, że jednak mamy przede wszystkim komiksy, i tam jakieś takie dodatki typu szkice, storyboardy, fragmenty scenariusza, ale nie ma właśnie takiego lania wody, nie? Mhm. Nie na zasadzie, że tam o, tam 8 lat temu siedliśmy przy piwie i stwierdziliśmy, że fajnie by było coś stworzyć i 14 stron takiego tekstu, tylko znaczy nawet może odrobinę czegoś takiego to bym chciał, <grym> ale spoko, nie? Też szanuję, że właśnie maksymalizujemy tę treść komiksową, ale właśnie konkretnie. Album otwiera urzędowa dedykacja, rodem z jakiegoś przemówienia z PRL-u i to też było super, nie? Ledwo otworzyłem ten komiks, ten zeszyt i sobie pomyślałem, wow, no niesamowite. Przeczytałem do sobie nagłos nawet po pierwszym przeczytaniu gdzieś tam pod nosem, żeby się bardziej wczuć w klimacik, a potem dostajemy krótkie historie komiksowe, poprzecinane szkicami, storyboardami, materiałami koncepcyjnymi i fragmentami scenariusza, jak już powiedziałem, ale zestawionymi z ilustracjami z różnych faz powstawania komiksu. To jest ciekawe, nie? Że mm -hmm. mamy fragment scenariusza, gdzie jest wyjaśnione. No, co będzie na tych kadrach i kto co mówi i widzimy szkic tak bardziej wstępny tak już bardziej dokładny czy już końcowy i możemy sobie wszystko porównać tak krok po kroku może to, to nie jest jakieś wielkie nie? no bo to jest tak no, fragment tego scenariusza i pomniejszone są tutaj te ilustracje no ale mimo wszystko sprawia frajdy, tak zapoznanie się z czymś takim no bo czytelnik widzi trochę tę pracę od kuchni, tak? te poszczególne etapy i może sobie, mimo że no nie widzi detali, no bo to jest malutkie, no to mojego małego nerda to cieszyło, może tak to powiem. Jak słyszycie, jest to więc z jednej strony taki mokry sen każdego fana Wydziału siódmego, ale z drugiej strony to też jest absolutnie ciekawostka, nie? zwłaszcza, że te opowiedziane historie, one są... Przynajmniej część z nich tak, jest niekanoniczna względem serii głównej. Pozostałe, to o tym będziemy pewnie zaraz rozmawiać, bo ja tu mam pewne wątpliwości, bo się, ja że całość będzie niekanoniczna. I tak naprawdę jeżeli kogoś interesują oficjalne losy Wydziału Siódmego, no to oczywiście może ten tom pominąć, ale jeżeli ktoś jest fanem, fanką serii głównej, to myślę, że z takiej czystej ciekawości i tak w końcu sięgnie po import-eksport. Co nie? No myślę, że raczej tak. I teraz, nie wiem, chcesz coś jeszcze o tych dodatkach, czy o komiksikach porozmawiamy? E, znaczy, jest to o dodatkach e, krótko, e, no bo tak jak mówisz, ich paradoksalnie jakoś bardzo dużo nie ma. To, co wydaje mi się, że jest e, najciekawsze w ogóle w e, tych dodatkach, to to, co już sygnalizowałem też w tym poprzednim podcaście, czyli że tutaj dostajemy e, trochę plansz e, z wilków, które później zostały zmienione i przerysowane. No i to jest właśnie to, co też wspomniałeś, że to jest taka interesująca kuchnia i analogiczna sytuacja, czyli też... I to jest w ogóle super, bo to jest w sumie wpadka trochę, nie, twórców, tak, do tak. której się oficjalnie przyznają i pokazują nam co i jak dokładnie, bo to, bo to tak się śmieję, nie, że wpadka, ale to, to fajnie działa tutaj, bo pokazuje, że twórcy są świadomi tego, co robią nie? i nie na zasadzie Wyszło jak wyszło, spublikujemy, lecimy dalej. Nie? Tylko przykładają się do tego, żeby ostatecznie ten Wydział siódmy był serią spójną i jakoś tam wiarygodną historycznie i super. Nie? Za to też ode mnie plusik. Tak, a druga analogiczna sytuacja to są szkice Arkadiusza Klimka do skrzatów który ostatecznie Aha. narysował śledziu. Czyli też tutaj najprawdopodobniej musiał dojść ostatecznie do podmianki właśnie rysownika. Plus, wiesz, te rzeczy, które nam pokazują te poszczególne etapy tworzenia rysunków od jakiegoś szkicu poprzez rysunek czarno-biały z konturem i później nałożenie kolorów. Niby to są takie, można powiedzieć, pierdoły i taka klasyka w dodatków, ale ja osobiście to lubię, dlatego że ja w ogóle lubię oglądać ten proces tworzenia rysunku komiksowego. Ja na paru wystawach, nie wiem, miałem okazję oglądać, wiesz, pracę różnego rodzaju właśnie na etapie tworzenia komiksu, jeszcze nawet czasem, wiesz, bez dymków też i tak dalej, i tak dalej. I to jest dla mnie interesujące, widzieć jak, jak to się zmienia i jak, nie wiem, dodanie właśnie konturu czy, czy koloru, jak zmienia całą perspektywę ilustracji. Także mówię... Do... Tu jest takie zdjęcie, nie pamiętam y, z którego komiksu i którego rysownika, ale jak są jak gdyby cztery strony obok siebie nałożone. Uh -huh. Ja w pierwszej chwili tak na to spojrzałem i w ogóle zgłupiałem właśnie Jakoś tak y, nie ogarnąłem, że, że tak można pracować, nie? że sobie ustawiamy cztery strony obok siebie, żeby mieć no, no, całość nie? po kolei tej narracji, jakąś większą y, przed nosem, a nie tylko pojedynczo. Y, więc y, no tak, dla takiego no noobka, tak, jeżeli chodzi o technikalia jak ja, no to to jest ciekawe zobaczyć coś takiego, może że to jest, wiesz, jedno zdjęcie tam wrzucone na jedną stronę, to ja na przykład się na tym zatrzymałem, i ja autentycznie przez chwilkę analizowałem i yy, właśnie ty mówisz, powiedziałeś, że tego nie jest dużo. Tego jest dużo, nie? Tylko po prostu to najlepiej po prostu sobie to obejrzeć. tak? Ciężko to tak omówić, omówić. I z takich rzeczy, które poza tymi, co wymieniłeś, mi zapadły w pamięć, to mapa Polski. Bo tu mamy mapę Polski z takimi no, alapineskami w miejscach, gdzie rozgrywała się akcja pierwszych jedenastu zeszytów serii. I to mi się strasznie podobało. Wiem, że to jest pierdoła, nie? Że to jest mapa Polski, więc to nie jest, nie wiem, jakiś wybitny rysunek czy coś, ale strasznie mi się to podobało. Po prostu coś takiego jeszcze po kilku sezonach telefonach, jakby tam na przykład na te pineski nałożyć jakieś kółeczka nawiązujące do treści, nie? Z jakąś tam grafiką głównym monstrum, potworem tygodnia, czy czymś tam. To coś takiego bym sobie mógł kupić nawet i powiesić w pokoju. Tak, to sympatyczna rzecz. A ja wiesz, ja powiedziałem, że dodatków jest mało, nie dlatego nawet, że ich jest mało ilościowo, tylko tak jak śledziłem później opinie, to trochę w niektórych przewijało się pewne rozstarowanie, że właśnie te dodatki wyglądają tak, jak wyglądają, no bo one są dosyć podobne, nie? Czyli mamy właśnie szkice, szkice różnego rodzaju wersje rysunków czy okładek i, i, i to w zasadzie wszystko. Dla mnie to jest ok, bo ja szczerze mówiąc nie oczekiwałem dużej ilości dodatków. Podejrzewam, że jeżeli ktoś się nastawiał na więcej jakichś, nie wiem, konceptartów, nie wiem, jakiegoś opisu właśnie procesu tworzenia od kuchni i tak dalej, no to ewentualnie tu mógł się trochę poczuć rozczarowany, ale dla mnie to jest jak najbardziej w porządku. Ale to wiesz, no to to jakbyśmy przesunęli akcent, ciężar tak to gdzieś indziej. No tak, miałbyśmy no mniej tych myślę, historii, że, nie, więc nie dogodzisz Tak, tak mniej historii nie? albo mniej tych szkiców, które tutaj mam. Dokładnie więc tak. Więc jak gdyby wiadomo, że zawsze człowiek by chciał więcej. Tak jak powiedziałem, nie z jednej strony się ucieszyłem, że to, to nie jest zalane tekstem, ale jednocześnie po zamknięciu całości to trochę żałowałem, że nie, nie mam jakiegoś takiego inside, insiderskiego wglądu w tekście też od Tomka Kątnego na przykład. Nie? Coś takiego bym chętnie przeczytał, ale ale to, że tego nie ma, nie sprawia, że ten zeszyt jest jakoś gorszy, nie? że nagle go oceniam negatywnie. Tylko no każdy tam będzie chciał czegoś więcej i, i tyle. No. Dobra, to przejdźmy już do tych poszczególnych historii. jak shortów. Pierwsza to Wydziałek. W ogóle przeczytałem to i tak, co? Wydziałek. Chwila, na pewno, tak? Okej. Okay. I Wydziałek z ilustracjami Kuby Babczyńskiego obrazuje bohaterów Wydziału Siódmego jako przedszkolaków. I nie przesłyszeliście się. Przedszkolaków, którzy muszą rozwiązać zagadkę zatrucia i osłabienia grupy dzieci z jednej właśnie z przedszkolnych grup. Więc mamy tutaj Bogusię, Helenkę, Filipka i Szymka, którzy łączą siły, by pokonać pewnego demona. Wow. Jak to mówię na głos teraz, to sam się do siebie uśmiecham i śmieję, to pewnie brzmi absurdalnie. Ja też przez moment bałem się, że przedszkolne śledztwo Wydziału Siódmego to jednak, że to popadnie w jakąś autoparodię, że to jest przesada, że całość będzie zbyt infantylna. Ale tak się nie stało. Bo widać, że Tomek Kątny tutaj trzyma to wszystko w ryzach. Te dziecięce, y, odpowiedniki członków i przyjaciół wydziału siódmego mają charyzmę, tak? mają dość charyzmy, by przekonać do siebie czytelnika i mają dość umiejętności, by rzeczywiście rozwiązać zagadkę wspomnianego demonicznego zatrucia. I y, całość jest w sumie urocza, nie? Jest taka kawaii i y, y, ja celowo tutaj nie mówię za wiele, nie zdradzam kim, czym, czy jak się nazywa ten demon, kim jest, czym jest, czy jak się nazywa, bo odkrycie tego w sumie, znaczy to jest czyjem face palma, nie? jak się okazało, co jest powodem tego śledztwa, ale to daje frajdę, to jest fajne, nie? Czy mi się wydaje, że ten finał on jest po prostu idealnie dobrany do tej formuły, którą sobie tutaj Tomek Kontny przyjął, czyli do tego właśnie wydziałku tej przedszkolnej przygody. I ja się szeroko uśmiechnąłem, jak zobaczyłem właśnie, jakie jest rozwiązanie. I ja się zgadzam. To jest po prostu bardzo przyjemne otwarcie, bardzo sympatyczna historia, która jest zabawna, lekka i co najważniejsze właśnie niewymuszona. Nie? Bo ja też miałem miałem podobne obawy, jak zobaczyłem takie otwarcie. Nie ma co ukrywać, to było pewne ryzyko, żeby właśnie ten zeszedł specjalny zacząć w ten sposób. Jeszcze jak ta okładka horrorowa, nie? trochę człowieka nakręci, a potem dostać coś takiego, to jest taki dosonans. Co się dzieje nie w ogóle? Tak, o co tak. chodzi? Ale właśnie umiejętnie to jest wszystko rozpisane, zabawne, urocze, dobrze spuentowane i przede wszystkim też idealnie jest dobrany rysownik. Ja tutaj będę parokrotnie do tego wracał, że scenariusz Tomka Kątnego to jedno, ale tutaj rysowniczki i rysownicy też są bardzo trafieni, dlatego, że te ilustracje Kuby Babczyńskiego w tym stylu, w innej historii one by się mogły nie sprawdzić, a tutaj pasują idealnie i to pasują i... Znaczy w Wydziale Siódmym to w ogóle by się chyba nie sprawdziły tak co do zasady, nie? Jak myślimy o tych historiach, które dostaliśmy, a tutaj to rzeczywiście no, ale wieranie, wiesz, ale tam bo... w Dobranocce bodajże mieliśmy też taki kartunowy rysunek, mhm. nie? Więc, więc to, to też jest tak, że ja zakładam, że pewnie gdyby to była dorosła historia, ona też by była trochę inaczej narysowana, ale, ale wiesz, ale chodzi mi o sam styl tego jak tutaj to zostało poprowadzone i też bardzo mi się podoba kolorystyka, bo te kolorystyki są niby takie trochę stonowane ujednolicone, ale to, to jest tylko wrażenie na poszczególnych stronach, nie? bo mamy jedną stronę utrzymana, to otwarcie jest utrzymane w barwie niebieskiej bo gdzieś tam to jest leżakowanie później mamy barwę czerwono-pomarańczową później znowu mamy zmianę tonacji kolorystycznej na fioletową, na zieloną i to jest super, bo to powoduje, że przez tę historię się też płynie tak stricte wizualnie i ten styl też sprawił, że trochę sobie te ilustracje tak bardziej analizowałem, bo Kuba Babczyński robi coś takiego nietypowego z ubraniami, że one nie mają konturów do końca, tylko tak jak gdyby na przykład biała bluzeczka przechodzi w jakieś tam pokratkowane, czy w, no w linię spodenki, czy tam jakiś inny element ubioru. I no to, to jest dosyć nietypowe, ale spoko, tak gra świadomy zabieg, i, i tutaj też z tą kolorystyką, której wspomniałeś, to bardzo fajnie działa. Dobra, to co prognoza? Jedziemy. Prognoza Roberta, może nie prognoza Roberta Adlera, tylko prognoza z ilustracjami Roberta Adlera, to akurat historia, która myślę spokojnie mogłaby być częścią głównej serii. Rozpoczyna się wezwaniem Bogu miły Fischer do nagle zmarłego mężczyzny. Mężczyzny, który przyszedł na casting na pogodynkę, wygłosił proroctwo dotyczące zimy stulecia i zmarł. Jego ciało wywołuje pewne anomalie, dlatego Fischer konsultuje się z Heleną Kwiatkowską, z medium, z cyganką, z poprzedniego zesztu specjalnego. No i widzimy, jak tam ingerują, tak wchodzą w interakcję właściwie z tym ciałem. Spoko historia, właśnie e, Historyka z dreszczykiem, takie z archiwum X znowu mocne, kolejne też udane wpisanie tej paranormalnej akcji w historię Polski, tym razem w zimę przełomu 78-79 bodajże, dla mnie bomba. Tak, to jest bardzo dobra historia, strasznie mi się podobała i tak jak mówisz, ona by mogła być pewnie w nieco rozbudowanej wersji jakby elementem głównej osi fabularnej Wydziału Siódmego, no to jest właśnie jedna z tych historii, o której ty mówisz, że one być może są kanoniczne i tutaj mhm, spokojnie tak by można było to wybronić. Tak, tutaj też robi robotę ten kontekst historyczny bo on jest i ciekawie wpleciony w tę historię taką bieżącą, ale on też przez to, w jakim kierunku cała ta opowieść podąża, ma w zasadzie trochę taki charakter wręcz meta, nie, bym powiedział jak już tam widzimy końcówkę całej tej opowieści i to jest fajne. Bardzo mi się ta historia podobała, rysunki Adlera to jest też coś, co lubię. Być może nie jest to jakieś jego, jego szczytowe osiągnięcie, ale no ja lubię jego kreskę i wydaje mi się, że ona tutaj pasowała po prostu do tej opowieści, także bardzo dobra opowieść. Mm -hmm. Ja na samym początku miałem pewne wątpliwości, bo on tutaj zastosował taki efekt cienia na twarzy, gdy bohaterka się schyla i patrzy w dół, to ma czarną twarz praktycznie, nie? I to tak trochę mi się rzuciło w oczy, tak sobie pomyślałem, coś, coś mi tu nie gra, nie? Jakoś to do mnie nie trafiło, ale potem tę ilustracje kupiłem i tu jest ten motyw z telewizorem, który pokazuje też mm -hmm. przyszłość, jak gdyby i yy, yy, to jak wygląda. To nawet yy, jakie kadry wybrano, nie? Jako obrazowanie przyszłości Uśmiecham się teraz myśląc o tym, tak? Nie chcę zdradzić za wiele, ale szanuję, tak? Nie wiem, czy to był pomysł rysownika, czy scenarzysty na to, co ujrzymy jako obrazy z przyszłości, ale bardzo mi się to spodobało. Doceniam ten wybór. Mhm. Okej, okay, to trzecie są skrzaty. Michała Śledzińskiego i w tym komiksie Szymon Wilk przybywa na obóz harcerski dla młodych chłopców, gdzie ktoś płata harcerzom figle. Jak przystało na śledczego? W dodatku jeszcze wyczulonego w sprawach nadprzyrodzonych, Szymon Wilk rozpoczyna śledztwo i konfrontuje się z tytułowymi skrzatami. Jerry, co powiesz? Spodziewałeś się czegoś takiego? Wiesz to już na tym etapie to się spodziewałem wszystkiego i mhm. to nie jest tak, że jakoś mnie bardzo zaskoczyła ta historia, ale no ona jest kolejną, taką bardzo bezpretensjonalną, rozrywkową opowiastką, bardzo humorystyczną z takim fajnym, ciepłym humorem, bo tutaj to zestawienie Szymona Wilka jako tego... No, w zasadzie no, postaci takiej powiedziałbym quasi e, super bohaterskiej z perspektywy tych harcerzy, no bo oni e, są w niego jakoś tam zapatrzeni, a z drugiej strony no, widzimy jak to jest skonfrontowane później, te ich oczekiwania początkowe z tym co się później dzieje bardzo e, sympatyczna rzecz, mówię fajny, ciepły humor no i ten wątek folklorystyczny który tutaj mamy wpisany też jest spoko. Podoba... I jeszcze proekologiczny w sumie, nie? No to też, to też. A spodobało mi się bardzo nawet jak to wizualnie Michał Śledziński poprowadził, bo tytułowe skrzaty ciekawie są wprowadzone, bo nie spodziewałem się, że aż tak że tak powiem klasycznie w formie zostaną tutaj nam pokazane. A wypada to dobrze, także no trzecia dobra historia w mojej opinii. Mhm. Trzeba mieć jaja, żeby Szymona Wilka zamienić w Gullivera w krainie Lilliputów, a coś takiego, tak, tutaj przez moment jest się dzieje. To fantastyczny kadr. Uśmiechnąłem się szeroko, jak to zobaczyłem. Tak, i ja mam wrażenie, że cały ten komiks jest pełny takich popkulturowych nawiązań i też trzeba mieć łeb na karku, żeby tego nie popsuć, nie? żeby znowu, żeby nie wyszło infantylnie, czy zbyt głupiutko, czy coś takiego. Ta historia jest bardzo prosta, ale ma w sobie to coś, co zostawia, tak jak powiedziałeś, czytelnika z uśmiechem na twarzy, tak, ten pozytywny humor. I też podoba mi się to, że te tytułowe skrzaty to nie są, nie wiem, no krasnoludki z niemieckiego ogródka, nie? czy jakieś disneyowskie krasnoludki z Królewny Śnieżki, a już bardziej właśnie jakieś takie no nasze słowiańskie, czy nie wiem, jakieś ubożęta magii konopnickiej. A ten ich król też bardzo fajnie wygląda. Przypomina mi trochę, bo ostatnio byłem w EC1 na wystawie Rosińskiego i, i przypomina mi trochę też różne istotki z komiksów Rosińskiego. Więc no bardzo pozytywne skojarzenia, a też przed samym nagraniem przeczytałem, że ten komiks nawiązuje do kapitana Żbika i konkretnie do zeszytów z okresu, kiedy rysował go Wróblewski, więc jeżeli znajdują się wśród naszych słuchaczy fani kapitana Żbika, no to czujcie się zachęceni. Ja tego komiksu nie znam, więc ja tego nie wyłapałem, no ale trafiłem na taki głos w kilku miejscach, więc zakładam, że no tak po prostu jest, więc super, tak, prosta, niby bardzo prosta historia, a jest humor, jest przesłanie, jest kilka co najmniej nawiązań do różnych tekstów kultury, wow, tak, no rozrywka pierwszej klasy. A potem znowu przychodzi horror, bo kolejny minikomiks, kolejny short to spowiedź z ilustracjami Łukasza Pawlaka. Tutaj wracają te mroczne klimaty. Cały komiks to tytułowa spowiedź pewnej istoty, która jednak nie chce rozgrzeszenia, a jedynie chce opowiedzieć komuś swoją historię i też zasiać w niej strach, niepokój. I tak się akurat zdarzyło, że w konwencjonale zasiada Jakub Lange, czyli dominikanin, którego poznaliśmy we wcześniejszych zeszytach Wydziału Siódmego. Jack, jak Ci się podoba tutaj ta opowieść o pewnego rodzaju potworze? To jest historia, w stosunku do której ja mam najbardziej ambiwalentne odczucia, dlatego że i ten scenariusz mnie do końca nie przekonuje, bo z jednej strony to jest ciekawy zabieg, że... Mamy trochę odwrócenie tego klasycznego motywu, że to nasi bohaterowie polują na tego tytułowego Potwora Tygodnia. Tutaj ten Potwór Tygodnia pojawia się w zasadzie u bram, a co więcej w zasadzie no, on nie robi nic złego, tylko no, właśnie opowiada swoją historię. To jest ciekawy punkt wyjścia, który... Ja nawet nie chcę użyć sformułowania, że jest niewykorzystany. No, jakoś mnie to całościowo nie do końca ruszyło. A do tego te rysunki Łukasza Pawlaka są dla mnie dyskusyjne. W tym sensie, że jak ja sobie patrzę na jakąś stronę, nie? to na przykład wiesz, jak widzę stronę otwierającą już tę historię, to podoba mi się kadrowanie, takie poprowadzenie tego od ogółu do szczegółu, to dobrze wygląda i tutaj jakby wizualnie ja widzę, że był na to pomysł, jak to narracyjnie poprowadzić, ale z drugiej strony te rysunki y, trochę mi się gryzą I, i w zasadzie. Trzecia strona jest na przykład nieczytelna, nie jest taka, że trochę nie wiemy na co patrzymy. A Wiesz, to, że momentami mamy rzeczy nieczytelne, to jest jedno, bo tutaj na przykład mamy też taką stronę, gdzie jest utkane no, bardzo dużo malusieńkich, mikroskopijnych kadrów, a przez... 36, bo jest 6 na 6. Tak, no. dokładnie i to jest w zasadzie no, na niewiele ponad pół strony, więc to jest naprawdę utkane i, i tutaj też no, momentami trzeba się domyślać w zasadzie, co tutaj widzimy, ale... Ale to jest przynajmniej kreatywne, to jest ciekawe, to mi się podobało, ja, ja... Ostatecznie też stwierdziłem, że nie wiem do końca, czy zobaczyłem to, co autor chciał, żebym zobaczył, ale, ale to był fajny zabieg jednak. Nie? Taki ale nie tak, tak, ale wiesz, to, to jest właśnie to, o czym ja mówię cały czas, że ja tu widzę takie kreatywne podejście i przemyślanie tych kadrów, to żeby rozpisać tę historię tak, żeby ona nas też prowadziła nie tylko dymkami, ale też tą narracją wizualną, mhm. ale nie zmienia to postaci rzeczy, że no, trochę ten styl wizualny mi nie pasuje i całościowo ja oceniam tę historię najgorzej, tak naprawdę. Mhm. Ja też mam akurat z tym shortem największy problem, tak jak powiedziałeś z ilustracjami no ja na przykład nie, nie widziałbym raczej całego zeszytu, nie? Takim konkretnie stylem pewnie. Ale jakoś to tam zaakceptowałem. Większy problem mam z tym, że całość jest całkiem klimatyczna i ciekawa, ale kończy się w sposób nie do końca satysfakcjonujący. Mm -hmm. I ja trochę zgłupiałem, bo akcja się tutaj urywa. I ja się teraz zastanawiam po lekturze Sztormu, czy trzeci zeszyt specjalny kontynuuje tę fabułę stąd? Mm, I czy, czy one są powiązane? Nie, nie. Czy nie? Nie. nie myślisz? Nie myślę, że nie. Okej, okay, bo ja już trochę zgupiałem, Bo najpierw stwierdziłem, że nie. Potem po drugiej lekturze tak pomyślałem sobie, a może to jest spokrewnione, są te istoty nie z jednego, z drugiego czy coś takiego. Bo tam też jest y, wątek zmiennokształtności w sztormie. Dlatego zacząłem się zastanawiać, czy to aby na pewno nie jest jakoś powiązane. Co so, nie ja może twórców kiedyś zapytamy, jak będzie okazja, e, po prostu jaka była za tym, e, jaki był pomysł za tym e, wszystkim, e, bo to, to się czyta jak zajawkę czegoś większego. Nie, i to jest ten problem, że to nie jest do końca się sprawdza jako autonomiczne dzieło, e, bo widzimy, że jest jakieś zło, wiemy mniej więcej w jaki sposób działa, ale nie wiemy co dalej. A skoro eksport-import jest trochę poza główną serią, no to to. Sugeruję, że nie wrócimy do tej historii, więc jeżeli sztorm nie nawiązuje do tego i nie będzie innego powrotu, no to tak trochę no, no jest sobie tak spowiedź, ale trochę odklejona od wszystkiego, nie wiadomo po co. Mm -hmm. Okej, okay, no i przechodzimy do ostatniego shorta, czyli do grzybobrania z ilustracjami Unki Odi. I tutaj... Znowu się śmieję na samą myśl o tym, co będę mówił. Filip dobrowolski pod wpływem pewnej substancji psychoaktywnej w trakcie grzybobrania przenosi się w czasie i przestrzeni i trafia na przystanek autobusowy w lesie. Spotyka swoich twórców, a więc pomysłodawców i scenarzystów Wydziału Siódmego Mamy więc komiks Meta. Jerry, um. przejmij na moment pałeczkę. Jak ci się to podobało? Podobało mi się, wydaje mi się, że to było udane zakończenie tego zeszytu specjalnego. Historia ponownie z jajem, właśnie bardzo meta, rozbawiły mnie w ogóle te dialogi. Które trochę pogrywały sobie wręcz z oczekiwaniami fanów co do rozwoju pewnych wątków, albo obśmiewały pewne tropy, takie interpretacyjne, i wiesz, takie klisze, które są wykorzystywane w różnego rodzaju komiksowych seriach. Więc na tym poziomie fabularnym, dla mnie kolejna sympatyczna opowieść, ale. To, co mi w dużej mierze robi pozytywne wrażenia z grzybobrania, to jest rysunek i kolorystyka. Mhm. Fantastycznie mi się ogląda ten komiks, naprawdę. To jest tak znów dobrze dobrana rysowniczka w tym przypadku do historii, że wow, bo... Ten rysunek Unki, on dobrze siada w tej takiej znów lekko niepoważnej, psychodelicznej historii. To, to się sprawdza. Szczególnie wiesz w tym świetle dnia, jak to jest zrobione i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, przez to, że no, mamy tutaj te halucynacje, to można było trochę poszaleć z, z kolorami, z tymi halucynacjami. Mm -hmm. I no, wygląda to super, naprawdę. To, to robi na mnie bardzo dobre wrażenie i ja na pewno właśnie za to wykorzystanie kolorów i to takich nietypowych jak ten jaskrawo-różowy ja tę opowieść będę pamiętał. I też jak się robi takie rzeczy na grzybach, na kwasie, nie, to, to można przeszarżować łatwo. Można pójść w taką totalną abstrakcję. E, tutaj e, właśnie tego nie uświadczymy i bardzo dobrze. Tak jak mówisz, to wygląda ładnie. E, ja trochę nie czaiłem, czemu Turek i Kątny są tak wulgarni. E, I przeczytałem, że być może to jest nawiązanie do kapitana Żbika. I dlatego tutaj Dobrowolski, gdy w końcu do nich podchodzi, to tam rzuca tekst, tak, że dzień dobry, milicja obywatelska. I że to jest nawiązanie właśnie do kilku scen z kapitana Żbika. Znaczy ogólnie spoko, nie? że autorzy mają dystans do siebie, ale ja po prostu mam nadzieję, że gdy piszą te scenariusze, gdy pracują nad Wydziałem Siódmym, to że jednak nie rzucają tylko łaciną, tylko że trochę frajdy jednak z tego mają. Ale tak jak mówisz, te takie komentarze nie, odnośnie chociażby dalszych losów Szymona Wilka czy, czy coś takiego, to było spoko, nie? I w sumie mam nadzieję, że to się spełni, nie? że dostaniemy zeszyt specjalny poświęcony jego postaci i że w ogóle Wydział Siódmy będzie miał coraz bardziej rozbudowany lore i że się szybko nie skończy. O, dobra, to. Skoro mi się nie wcinasz, to zakładam, że możemy powoli przechodzić do sztormu. Ja w sumie mam jeszcze jedną uwagę chciałbym pozdrowić głównego i stałego hejtera serii, bo po prostu przeglądając opinie o tym tomie złapałem się za głowę, bo jest facet, który recenzuje każdy zeszyt i każdemu daje praktycznie zero gwiazdek czy tam jeden na pięć, tak najniższą możliwą ocenę, że aż zacząłem współczuć tutaj kątnemu, turkowi i rysownikom. Facet na przykład pisze jednym słowem, że komiks to dno, a potem w pięciu zdaniach, że ta recenzja to jest uzasadniona krytyka, nie? Ja, ja rozumiem, że są różne gusty, ale Jesus, po prostu trafił się jakiś psychoantyfan. Nie wiem, czy jest taki termin, ale myślę, że powinniśmy go ukuć. Tak, antypsychofan? Nie, psychoantyfan chyba brzmi lepiej. Przykro, tak, że są tacy ludzie, zwłaszcza ten zeszyt jest naprawdę, jak słyszycie, w naszej opinii. Bardzo udany, tak? Nie po prostu spoko, ok, do klepnięcia mogło być gorzej, tylko no, daje fajdę. Tak, ja myślę, że najlepszym podsumowaniem jest to, że to jest coś dla fanów. I oczywiście pewnie osoby, które, nie wiem, z Wydziałem Siódmym są no, one mogą też po to sięgnąć i przeczytać, ale myślę, że nie będą miały tak dużej frajdy, jak właśnie stali czytelnicy, a jako rzecz... Znaczy, ja myślę, że to nie ma sensu, bo nie będą nawet wiedzieli, kto jest kim, nie? Zobaczą Helenę nie będą wiedzieli, kto nie, to nie jest, nie tak? Będą, nie będą łapać i... nawiązań, nie, nie złapią mety i tak dalej, i tak dalej, ale właśnie jako coś dla fanów, a jednak, no umówmy się, taki był cel tego zeszytu specjalnego, że twórcy robią coś dla fanów, to wydaje mi się, że właśnie to podejście, które zastosowano, czyli żeby wymyślić mieszać historie poważniejsze, bardziej klasyczne z tymi wariacjami niepoważnymi i humorystycznymi, to się sprawdza, bo moż, mogli sobie tutaj twórcy i scenarzyści, i rysownicy, rysowniczka poszaleć i, i poszaleli bardzo dobrze. Ta, tak się powinno Aha. w mojej ocenie robić właśnie zeszyty specjalne, żeby trochę, nie wiem, spuścić kreatywnej pary właśnie w ramach, nie jakichś odpołowych koncepcji, które po prostu by zwyczajnie nie pasowały w ramach głównej serii, a tu można, więc czemu by nie. Dokładnie tak. No dobra, no to Sztorm. Trzeci zaszyt specjalny z tytułem Sztorm ukazał się 2 czerwca 2023 roku. Za scenę już dalej odpowiada Tomek Kątny, a za rysunki tym razem Łukasz Godlewski, o którym już w nawiedzonym podcaście też przy okazji premiery malarza usłyszeć mogliście za kolor odpowiada Grzegorz Kaczmarczyk i mamy tradycyjnie już dwie okładki podstawową właśnie Łukasza Godlewskiego i ona mi się w sumie podoba bardziej, bo przedstawia takiego humanoidalnego stwora z trzecim okiem znaczy my się dowiadujemy w komiksie co to jest jak gdyby dokładnie za istota ma zakrzywione kły i taki język wystawiony, z którego spływa krew i ta krew łączy się z narysowanym pod tą wielką twarzą istoty statkiem pływającym po morzu i ten statek też zostawia za sobą taką wielką, czerwoną, a więc pewnie krwawą plamę na wodzie i super to wygląda. Tak, fantastycz się bardzo fantastyczna jest ta układka. To jest czołówka okładek w ogóle Wydziału Siódmego w mojej opinii. Mhm. Jest też okładka specjalna Grzegorza Kaczmarczyka i ona przedstawia trumnę unoszącą się na wzburzonym morzu. Dookoła latają mewy z kawałkami ludzkich ciał w dziobach, jedna tam trzyma jakiś palec, druga gałkę oczną, a w samej trumnie spoczywa dominikanin Jakub Lange i ona też jest spoko, bo ona nawiązuje myślę bardzo mocno do Draculi, Tak, Mamy myślę, trumnę na pełnym morzu wzburzonym. To no mi się od razu z Demeter skojarzyło. No i jakoś tam też pasuje do treści, ale no okładka Łukasza Godlewskiego moim zdaniem wygrywa tutaj z tą alternatywną. No i jeżeli chodzi o fabułę... Cytuję opis oficjalny lata 50. XX wieku. Polską Rzeczpospolitą Ludową niepodzielnie rządzi partia i Urząd Bezpieczeństwa. Dominikanin Jakub Lange podróżuje po świecie badając przypadki zmartwychwstań. Prawdziwą próbą okaże się jednak dla niego rejs do Polski. Od tego czy Jakub zdoła stawić czoła nieumarłym zależeć będzie życie pasażerów i załogi MS Batory. Jest to zaszyt specjalny, tym razem wyróżnia go to, że jest długi. Tak? Jest to jedna spójna historia na 56 stron. Pierwszy zaszyt specjalny był poświęcony postaci Heleny Kwiatkowskiej, ten zaś skupia się na Jakubie Langem. I co istotne, akcja tego komiksu rozgrywa się jeszcze przed jego włączeniem w struktury Wydziału VII, czyli to jest taka trochę geneza tej postaci. Pierwsza część komiksu przedstawia nam podróże Langego, w latach 1953 widzimy, jak spotyka Kult Wódu w Nowym Orleanie, Matkę Teresę w Kalkucie, czy pewnego mnicha w Nepalu, a druga część komiksu to już podróż Langego na pokładzie statku MS Batory, podróż bodajże z Bombaju do Polski w listopadzie roku 1954. No i Jerry, co powiesz o tej historii? to ona y, dla mnie działa przynajmniej na dwóch poziomach. Y, po pierwsze sprawdza się jako właśnie geneza langego, y, dlatego że wiesz, można było y, się zastanawiać od początku i pewnie y, nie jedna czytelniczka, nie jeden czytelnik się zastanawiali jak to się stało, że y, właśnie langę no, jest taką postacią, jaką jest. No bo okej, okay, dominikanin wiadomo, że być może nieco bardziej od razu otwarty na świat niż li, tradycyjny katolicki ksiądz. No ale jednak, nie, to, to jakoś tam było rzucane, no bo tutaj mamy... I jeszcze współpracuje z SB de facto, nie? No, to też do, czemu? Do, dokładnie tak, nie? I, I mówię, tutaj już wcześniej dostawaliśmy jakby pewne sygnały, no bo tam chociażby mieliśmy ten wątek z Karaibami w żywej wodzie, bodajże, jeżeli dobrze mhm. pamiętam. Ale tutaj jeszcze jest to nieco rozbudowane i to daje po prostu ciekawą podbudowę pod postać Langego i pozwala nam go lepiej zrozumieć, jakby z czego wynikało to jego zainteresowanie, jaką on jest postacią i, i dlaczego. I to jest ta pierwsza część, no pierwsza część objętościowo, to jest w zasadzie prolog tego komiksu. A później, kiedy trafiamy już na nasz statek, czyli Batory, to jest historia wampiryczna. Nie, nie będziemy tutaj w zasadzie ściemniać, bo to już okładka, myślę, że mocno sugeruje. I ona jest niby klasyczna, ale twórcy moim zdaniem robią fajną rzecz z obecnej perspektywy, czyli że dostajemy właśnie tego wampira, ale w tej takiej y, dzikiej, y, brutalnej, bezkompromisowej wersji, a do tego jeszcze jest to wszystko powiązane z y, tymi wątkami historycznymi, y, z jakimiś wątkami politycznymi i to jest po prostu dobra, interesująca historia. Y, także Ciekawie poprowadzona pod kątem wizualnym, jeżeli chodzi o akcję, bo tutaj trochę tego mamy, ale, ale to do rysunków to sobie przejdziemy pewnie za chwilę, więc, więc wtedy jeszcze pozwolę sobie to rozwinąć. Mhm. Fabulagnie moim zdaniem jest ok, ale to nie będzie mój ulubiony zeszyt. Podoba mi się to, że scenarzysta znowu zrobił research tak? i dał nam coś kreatywnego, zamiast po prostu zwykłego prostego wampirka, tak, no to pojawia się wątek pewnego demona, który nawiedza Langego o tych w ogóle nieumarłych w różnych kulturach, tak jak mówiłem, tam wcześniej trafiamy do tego Nowego Orleanu, do Kalkuty, do Nepalu i to wszystko jakoś tam się spaja w tej historii, nie? dzięki temu jest o wiele ciekawiej, jest taka egzotyka fabularna powiedzmy to moim zdaniem bardzo dobrze gra Trochę gorzej moim zdaniem wypada to, że ta akcja na statku jest jednak aż tak rozbudowana, bo normalnie jeżeli chodzi o jakieś starcia, walki, no to w wydziale siódmym one są dosyć szybkie. Tutaj jednak ich było sporo. I e, znaczy mi to jakoś mocno nie przeszkadzało w trakcie lektury, uh -huh. nie? E, no było to miejsce, można było się pobawić, czemu nie? Ale po prostu to też nie jest do końca coś, czego ja oczekuję akurat po tym komiksie, nie? Raczej jestem przyzwyczajony do tego, że ta eskalacja jest dosyć gwałtowna, szybka, tam kilka kadrów, może strona, może dwie i jest po sprawie, a tutaj to, że to starcie jest tak rozbudowane, to do mnie tak w 100% nie przemawia, ale też, no, tak jak mówię, nie przeszkadza mi to jakoś mocno, nie? Po no wiesz, prostu... ja podejrzewam, że możecie to aż tak bardzo nie ruszyło, no bo ono odbywa się według takich dosyć Klasycznych tropów, nie? Znaczy, Może to też jest potrzebne, nie? żeby to podzielić na kilka faz, no bo tam się coś dzieje też w międzyczasie i jak gdyby rozumiem pewne decyzje, ale to, że jednak trochę mamy taki młócki, tłucki, więcej niż normalnie, no to no ok, no jest no, no i tyle. Trochę też mam problem z ilustracjami. Niestety, właśnie w kontekście też tej módzki, bo Łukasz Godlewski ogólnie, on sprawnie oddał tę egzotykę, o której wspominałem, tych odwiedzanych w pierwszej części opowieści miejsc, ale ta druga część jest trochę bardziej monotonna też wizualnie, jak już jesteśmy zamknięci na tym statku, jest tam trochę niezłych rysunków, podobała mi się na przykład też sekwencja z taką orgią rzezią, tam się coś dzieje na pokładzie nagle i wszystko jest skąpane w takim jakby czerwonym gazie, bo to wygląda trochę jakby tam się coś unosiło w powietrzu i to nie ma za bardzo sensu, nie w sensie to, to, to, to, to, to tak realnie nie jest czerwone, to jest metafora pewna, nie to jest symbol tego, kto teraz włada powiedzmy tym pokładem, ale to wygląda fajnie. Nie? Mamy mocny kontrast między tą właśnie tak ostrą czerwienią, a bardziej spranymi, brudnymi kolorami, które no wypełniają kadry pozostałej akcji na statku. Tam są właśnie między innymi takie sprane brudne odcienie niebieskiego, które dominują, ale jednak ja czułem trochę w tym tomie, nie wiem, jakby pośpiech rysownika, jakby deadline na karku trochę, żeby się wyrobić, żeby już nie było obsuwy żadnej, bo mamy sporo jednolitych teł na jedno kopyto. I mamy też na przykład w Kajucie Kapitana takie cztery kadry z przebijaniem się potworów przez drzwi wejściowe i na tych kadrach mamy drzwi na środku i obok nich nic nie ma. Jakby nie widać, że jest nie wiem, ściana, podłoga czy coś takiego, tylko te drzwi są jakby zawieszone w próżni. Dla mnie to wyglądało trochę jak właśnie pośpiech, nie? żeby się wyrobić. No bo to, to w sensie, no ja wiem, co tam się dzieje. Nie? To nie jest tak, że to jest nieczytelne, ale Troszkę leniwie to wypada i jest też scena walki Langego z jednym potworem i po ja tam nie wiem do końca co się właściwie wydarzyło, bo bohaterowie stoją na pokładzie, Lange tam parzy potwora pewną cieczą, ten potwór tam go też trzyma, statek nagle uderza w falę i nagle jedna postać wylatuje w powietrze, jest w wodzie, reszcie nic się nie dzieje. Ja tak trochę wiesz, przeleciałem przez tę stronę, cofnąłem się potem do początku i chwila, ale jak? tak? Kto to jest, czemu wypadł, tak, co się wydarzyło? Więc miałem tutaj pewne problemy, ale z drugiej strony mogę pochwalić to, jak mówię, tę egzotykę, czy też rysunki samego statku i wzburzonego morza, no bo to jest czytelne, ładny jest klimacik, ale tu jednak no, są u mnie mieszane odczucia, jak słyszycie. Ja rozumiem, skąd te mieszane odczucia się mogą brać, bo tutaj jest tak, że część rysunków bardzo ładnie się bawi kolorem, czy wykorzystuje kolor. Mhm. O, może to jest lepsze słowo. Bo mamy... Wiesz, te kadry właśnie w tym różowym, czerwonym zanurzone, i to wygląda świetnie, bo z jednej strony to jest czytelne, że to jest tylko pewna, tak jak użyłeś takiego sformułowania, metafora, ale to robi i bardzo fajny klimat, i po prostu zwyczajnie wygląda dobrze wizualnie. Mamy... Jako metafora to pasuje, nie? w sensie. Tak, właśnie... tak, tak, tak, tak, dokładnie. No, to znaczy, to jest proste, ale idealnie pasuje. tak. Później mamy, wiesz, takie. Jakieś kadry w świetle dnia, czy tam z początku, czy z końcówki i one też dobrze operują kolorem, nie? czy tam jak mamy jakiś ogień, czy jakieś tego rodzaju sytuacje, to wygląda dobrze. Natomiast ja podejrzewam, że ta monotonia, o której ty mówisz, ona się może wkradać w części kadrów właśnie, gdzie mamy jakieś sekwencje akcji. No bo to się dzieje w nocy, no i z automatu to powoduje później, że właśnie nie ma tak dobrze dopracowanego tła, nie? bo tutaj mamy, nie wiem, taką scenę w ładowni, gdzie też w zasadzie mamy ciemne tła i, i tylko postaci na pierwszym planie czy właśnie później ta walka w końcówce, wiesz, mi to osobiście nie przeszkadzało, ja to kupuję, ale y, rozumiem, że to może być problem dla niektórych czytelników, tym bardziej, że, no tak jak też słusznie zauważyłeś, to jest dosyć długa historia, nie? Więc jakby to z, od, z oczywistych względów to jest od razu rzecz, która się bardziej wybija, niż by się wybijała w krótkim zeszycie, nie? I dlatego wcześniej wspomniałem, że moim zdaniem ten mój problem z oprawą trochę wynika z problemu ze scenariuszem, nie? bo gdyby tych starć tam było mniej, no to pewnie i te ilustracje by były bardziej urozmaicone. I wiadomo, że no Łukasz Godlewski mógł ślęczeć godzinami, żeby tam rysować nie wiem, mi ten pokład nie, w tle za każdym kadrem, no ale właśnie straciłby na to pewnie masę czasu i masę sił, więc trochę też rozumiem, nie? dlaczego E, ostatecznie na to nie postawiono. No, no, I i to, tak jak mówię, to nie jest problem, to nie jest tak nagle, że stwierdzą, że ten komis jest brzydki czy coś takiego. Uh -huh. No po prostu e, tak jak e, tam wcześniej przywołałem, nie? tego hejtera, nie? który po prostu stwierdza dno i koniec. No nie, no e, takiej krytyki nie lubię, ale tutaj e, z takiego obowiązku, powiedzmy, recenzenta. Ja, ja się zresztą często tego czepiam. Jak są tła jednolite, to ja tego nie lubię w ogóle w żadnym mhm. komiksie. Nieważne, czy to jest polski, europejski, amerykański, czy co ja, to jest moja stała pieśń w recenzjach komiksów. Tu na to zwróciłem uwagę, więc po prostu uczciwie o tym mówię. Ale jest okej, okay, nie? W sensie to była przyjemna lektura, po prostu nie, nie miałem tego efektu wow, mhm. jak przy kilku innych historiach właśnie z tej serii. No, nie ja w zasadzie wiele tutaj nie dodam. Jakby plusy wszystkie już wyłuskałem. To z czym można mieć problem, także dla mnie w porządku. Zeszyt, fajne podbudowanie Langego. Klasyczna dosyć opowieść w warstwie fabularnej. No, no, i tyle. I Możemy wchodzić, myślę, z przytupem w trzeci sezon. No dobra, ale to jeszcze słówko o dodatkach. Mamy tutaj m.in. fragmenty artykułów z dziennika bałtyckiego czy Głosu Wybrzeża, a poza tym trochę szkiców, ale też plan statku Batory, fragment menu w ogóle z tego statku. No, zabawna rzecz, no. I tam jest zdjęcie grafiki zdobiącej listę win ze statku MS Batory. Wow, nie? Super, że kątnemu i rysownikom albo jednemu, albo drugiemu, albo obu, wszystkim chce się to znaleźć i, i że potem dzielą się tym w takiej formie też z czytelnikami, no bo niby bez tego byśmy się obyli, ale autentycznie no, banan na twarzy, nie? jak to widzę i, i tym bardziej sobie myślę, że no, musieli zrobić porządny research, skoro do tego dotarli i mają właśnie jakościowy skan na przykład tej karty dań, karty win, etc. Świetna rzecz. Tak, tak, to... dodatki jak zawsze, spoko. No dobra, no to kończymy naszą przygodę z zeszytami specjalnymi. Na rynku, jak już być może wiecie, ukazał się i są obecne zeszyty 11, czyli Savasana i 12 upiór. Upiór ukazał się w lutym i już opis z okładki, ten oficjalny sklepowy z dystrybucji, sprawia, że mam banana na twarzy, bardzo mi się podoba, więc... Chcę po niego szybko sięgnąć i 13 zeszyt współdzielnia nie ma jeszcze chyba daty premiery, ale jest zapowiedziany, już jakieś tam pierwsze zajawki na fanpage'u Wydziału Siódmego można było znaleźć, więc do Wydziału Siódmego na pewno jeszcze wrócimy i na pewno nie raz. No chyba, żeby nie odpukać, tak? Na pewno wrócimy, kropka. Tak, na pewno na pewno wrócimy. Ja już nie mogę się doczekać wejścia na poważnie w trzeci sezon. Pierwszy zeszyt przeczytałem, drugi dopiero mam zamiar nabyć, także, także tak, zobaczymy. A ja w ogóle jeszcze teraz sobie tak spojrzałem, bo mnie tknęło w tych dodatkach. Jest też fragment jakby z gazety dramatu Wybrzeży Krety, i mnie tknęło, mhm. żeby to sprawdzić, żebyśmy znowu nie musieli czegoś dopisywać i faktycznie doszło do tragedii właśnie w 1954 roku u wybrzeży Krety, gdzie fala zmyła marynarzy z, ze statku i śmiertelnie jednego z nich poraniła w ogóle. Także to widać, że znów mamy to, od czego zaczynaliśmy, czyli Gdzieś tam zakorzenienie fabuły nadnaturalnej w wydarzeniu jak najbardziej historycznym. Mm -hmm. Mnie mega ciekawi, jak wygląda research, nie? Czy po prostu Tomek Kątny przegląda gazety z epoki i pod, może pod kątem jakichś słów kluczy, nie? Typu tragedia, nie? nadprzygodzone właśnie, czy coś takiego i w ten sposób się inspiruje, czy czy może, nie wiem, znana jakąś publikację, która właśnie zbiera już takie rzeczy sama w sobie i potem świadomie już szuka konkretnych źródeł dotyczących konkretnych wydarzeń, no to, to w ogóle musi być pasjonujący proces, nie? I właśnie na przykład tekst o czymś takim bym chętnie w jakimś zeszycie specjalnym przeczytał, gdyby znowu coś takiego jak import-eksport wydawane było. Bo wiadomo, to można też wrzucić na fanpage'a, nie? No ale fajnie, żeby to też mieć w, w druku. Mhm. Żeby to dotarło do wszystkich czytelników, a nie tylko do osób, które akurat śledzą nie wiem, Instagrama, czy Facebooka, czy coś tam. No dobra, to zadowoleni, jak słyszycie. Będziemy się z Wami żegnać. Dzięki Ci, Jerry, za rozmowę. Dzięki również. Wam, kochani, kochane, dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już będziemy Wam życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.